Dzień dobry, tutaj Jakub Przemysł z Podcastu pełna powaga, a cię będzie mówić o? Tak, dobrze domyślecie się. To był właśnie opening z anime Death Note, znany również jako Death Note, albo po prostu Natatnik Śmierci. Anime jest autorstwa pisarki lub pisarza Cugumi Uba. Nie wiadomo kim tak naprawdę jest ta osoba, bo się nie podaje swoimi danymi personalnymi, ale mniej więcej wiadomo co zrobiła, znaczy mniej więcej wiadomo co zrobiła. Zro stworzyła Death Note oraz Bakumana. Bakumanem zajmuje się kiedy indziej, a dzisiaj będzie Death Note. Um, ilustracją do tej mangi zajął się Takeshi Obata. Um, manga składa się z 8 rozdziałów wydanych w 12 tomach. Od 3 października 2006 roku do 28 czerwca 2007 roku trwała premierowa emisja anime. Powstał także dwuczęściowy kinowy film wydany pod tytułami Death Note – Notatnik Śmierci, Death Note – Ostatnie imię, jak i również spin-off L. Change the World. W połowie 2008 roku amerykańskie studio Vertigo Art and Entertainment zaproponowało stworzenie remake'u Death Note, którego premiera, pram, kurde, którego premiera wstępnie planowana jest na rok 2010. Tak, oryginalnym japońskim tytułem jest Death Note, chociaż spotyka się również pisownię Death Note Pierwsze formy używa się w oficjalnych materiałach, takich jak okładki czy plakaty. W manga i anime, filmach i różnych takich bohaterowie używają wersji Desu Noto z ms. Death Note. W skryptach oraz kar na kartach mangi pojawia się zapis Desu W telewizji Action Sifi serial był wyświetlany pod nazwą Notatnik Śmierci. W openingu i endingu pierwszej serii anime wykorzystano utwór zespół Nightmare. E, natomiast w drugiej Maximum the Hormone. E, teraz nam chyba z tego co kojarzę? Chyba tak, puściłem fragment pierwszego openingu. Zaraz sprawdzę. E, tak, e, na początku leciało The World. E, wersja właśnie z anime, krótka. E, grupy Nightmare. Mm. Tak polecę, żeby sobie przesłuchać na YouTube całą wersję psęki, bo jest naprawdę niezła, mi się podoba. A de hormon to o takie... Za bardzo metal. Nigdy bym nie wziął metala na imprezę, ale nieważne. Ej, no tak. Zaraz powiedzmy może coś o fabule. Hmm. Powiem tak. Powiedzenie czegokolwiek o wydarzeniach z tego anime, od odcinka, dajmy na to trzeciego wzwyż, byłoby bluźnierstwem. A dlaczego? Powiedzmy, że... jakbyście zaczęli oglądać to, sami się dowiecie, naprawdę. Tak anime to potrafi wciągnąć, że... Wszystkie odcinki, których jest 37, można... Dosłownie w jedną nockę obejrzeć, bez przerwy Siedzi się, tylko żeby mieć jakieś kromeczki i coś do picia I się ogląda tak, tak to wciąga, naprawdę Tak Dobra seria A zresztą, dobra, powiem teraz coś o na no, po, Takie początki, żeby nie robić się miarę spoilerów No to tak, Notatnik Śmierci Jest to historia Młodzieńca imieniem Light Jagami, Znanego również jako Raito który znajduje notatnik tytułowy Tego defnota, desnoto I Na początku nie wierzy jak on działa No powiem tak Na początku notatnika na pierwszej karteczce Zapisana jest instrukcja obsługi Żeby zabić należy wpisać Imię osoby, sraty, taty Trzeba pomyśleć o jej imię, o, o jej wyglądzie Żeby jej nie pomylić Inaczej notatnik nie zadziała można gdzie w ciągu 40 sekund wpisać przyczynę śmierci, przyczynę zgonu naszego kolegi, ofiary czy kogo tam chcemy. Dobra, nie pamiętam dokładnie co tam pisało, no ale sobie, jakoby będziecie oglądać, to um, po peiningu zawsze wyskakuje fragment tego How to use i sobie będziecie mogli poczytać. Ehm, dalej. No i ten e, raj to właśnie sobie znajduje ten notatnik. Znudzony podczas, lek podczas lekcji w ogóle widzi, że notatnik spada z nieba. Co byście zrobili, gdybyście zobaczyli taki spadający notatnik? Zapewne byście pomyśleli, że jakiś debil się bawi w wyrzucanie czyjś, no, czy, czyjś rzeczy przez okno z wyższego piętra, albo jakiś debil z chce wy wyrzucić zeszyt od fizyki z dachu szkoły, Albo po prostu Bóg zsyła dar do uratowania ziemi przed jazdem obcych, przed złem, taki tam. E, ja chyba stawiam raczej na to drugie, no bo fizyki się dużo z tego co mi wiadomo chciałby pozbyć. Tak, naprawdę. I chyba by mi przyznać raczej, ale nieważne, nieważne. Tak, Mniejsza o to. E, Młodzieniec widzi, że spada notatnik. Notatnik spadł. No, mega jeszcze ktoś mi napisał coś. Shut Okej, okay, problem zażegnany. Mm, Niegodziwie, przepędzony, można mówić dalej. W tle muzyczka, która leci jest to fragment soundtracku z... Właśnie z Death Note. A jest to właśnie... Czy powiedziałem to jeszcze znowu właśnie? Dobra, nieważne. Muzyka autorstwa Yoshihisa Hirano i Hidekiego Tanyuchi jest to Light Theme, czyli... dokładnie Right Raito Theme, mm, muzyka, która towarzyszyła temu bohaterowi właśnie. Bardzo sprzyjemna, przyjemna, bardzo mi się podoba. Sam, ogólnie tak cały soundtrack jest zbudowany przez tych dwóch panów do tego anime. Polecam sobie zdobyć z eBay'a na przykład, bo w Polsce chyba się nie do tego zakupić i chcę przesłać, jest naprawdę, jak by to powiedzieć, muzyka epicka. No i wątek zgubiłem jeszcze, no. <much> eee, a co ja to mówiłem. Dobra. No i młodzień znalazł notatnik, notatnik śmierci wyrzucony przez... E, przepraszam. Notatnik... Note, notes fizyki wyrzucony przez okno, przez kolegę jakiegoś z wyższego piętra. No i zobaczył, że leci. Tuż. Tylko mi, mi gnął napis Death Note. Czyli tak jak każdy mam u nas na fizyce. No i on sobie stwierdził, że hmm, dobrze po lekcjach skoczył sobie, skoczył po lekcjach sobie poszedł po schodach spokojnie w dół, do miejsca, gdzie notes upadł, wziął go do ręki, popatrzył, DES NOTA, rzekł, stwierdził, że ktoś sobie jaja robi, wsadził do torby i jak zwykle rozmyślając, przez stronę domu. Gdy do domu doszedł, mamuśka go zapytała, co się stało, że jest taki wesoły. A okazało się, że młodzieniec jest geniuszem lokalnym. Tak, jak to zazwyczaj bywa, w Japonii lokalni geniusze dostają dotatniki śmierci, by stać się szalonymi i.. Dobra, spoilerz. Nie, nieważne. E, tak. No to młody geniusz dostał te z fizyki.. I sobie go trzyma w torbie, a mamuśka kazała mu pokazać oceny. No i się okazało, że geniusz dostał znowu szóstkę, jest najlepszy w jakichś tam desach wstępnych straty, taty. No powiedzmy, że dostał szóstkę z fizyki. Tak, w liceum, niech się cieszy. No i pokazał mamuśce tą szóstkę z fizyki, mamuśka powiedziała: "A, jestem w No i poszedł sobie do pokoju. Tak. No i teraz trzeba zadać pytanie, co robi każdy licealista po przejściu ze szkoły? Odpowiedź A. Uczy się Odpowiedź 2. B. Siada do komputera Odpowiedź C. Siada na łóżku i rozmyśla Co może zrobić taki licealista? Oczywiście! Odpowiedź B. Siada do komputera No bo co może innego zrobić licealista? Oczywiście, że siądzie do kompa Nawet jeżeli jest geniuszem Jak jest geniuszem, to tym bardziej B Siądzie do kompa, bo już wszystko inne umie Tak? Tak I to się trzymajmy Chyla do kompa, włącza kompa, myśli, jak to wszystko złe jest na tym świecie, że trzeba by było ludzi sprzątnąć, tam ludzie się mordują na wojnach. No i, i tak rozmyśla, wyciąga ten do śmierci, czyta. Aby użyć notesa z tat. No dobra, czyta, czyta, czyta. Pierwsza myśl: kto może takie głupoty pisać? Ho, wyciąga znowu? A może to prawda? No i wychodzi z domu. Już nie będę robił spoilera, tak. Ale powiem jeszcze o jednym panu, który jest też głównym bohaterem. Można by tak powiedzieć. Znaczy głównym bohaterem jest bohaterem pobocznym. Jest to Shingami. Kim są Shingami? Shingami są to bogowie śmierci. Czym jest bóg śmierci? Jest to bóg, który ma taki właśnie notatnik śmierci, leży do... Jest to Bóg, który posiada do fizyki, wpisuje w nim imię swojej ofiary i go zabija. Zazwyczaj przez atak serca. A no jak nie, to wpisuje sobie, że ma być zjedzony przez krokodyla. Forfitera. No i gdy taki forfiter zjada takiego człowieczka, którego imię zostało wpisane do notesu, wtedy taki sznigami dostaje życie. Ilość życia. Odpowiednią ilości życia pozostałej. Temu człowieczkowi, który został zjedzony. Czyli życie zostaje strawione przez Forfitera. Forfiter przetwarza to na jakąś falę elektromagnetyczną, która leci do Shingami. Tak. No i sobie Shingami siedzi w swoim Shingami worldzie, worldzie. No i sobie no. tam rozmyśla, jak ten świat jest zepsuty. Ten ludzki, że wszystko takie złe. I obaj panowie, i Ryuku, Shingami i Raito, i egami dochodzą do wniosku, że ten świat jest zepsuty i należy go naprawić. Znaczy Shingami dochodzi do wniosku po prostu, że ten świat jest zepsuty i nie chce go naprawiać. No i tak rozpoczyna się przygoda obu panów. Ale nie będę mówił, bo jeszcze sobie Tobie narobicie spoilerów przeze mnie, nie będziecie chcieli oglądać, a to jest naprawdę dobre anime. Już pewnie Wam narobiłem spoilerów, a nie zaciekawiłem tym anime. Hmm. Co ważnego, bo trzeba wiedzieć o tym anime. Otóż trzeba pamiętać, że jest to tylko historia zmyślona. Nie ma w tym żadnej prawdy, to nie jest rząd światowy, to nie są jakieś teorie spiskowe, to jest tylko legenda, jakaś bajeczka wymyślona przez artystę. Tak. Musimy również pamiętać o tym, żeby sobie mieć, żeby mieć pod ręką co jeść i pić. Bo jak się wciągniemy w to oglądanie, to może nam być niedobrze. I sobie umrzemy z głodu, a nie ma nigamiego, który dostanie z was coś życia. Po tym jak ktoś nie ma życia, to i tak nie z niego nic nie będzie. Po można zabić kogoś, nie ma życia. E, tak. E, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze. Hmm. Hmm. Po, powiem jeszcze jedno takie swoje odniesienie, taka dygresja ode mnie, że no, zakończył tak... Dobra, w połowie mniejcej więcej serii poczynek niedosyt. Znaczy niedosyt. Dosyć bym czuł jakbym to skończył i jakieś takie drętwe zakończenie było, którego bym się nie spodziewał. W sumie tego też się nie spodziewałem, ale hmm. Połowa anime była taka, że no. Dobra, nie, bo będę No to. No to.. Pomyśl. Wiemy, kto jest artystą, który to stworzył, wiemy, kto Mangę narysował, wiemy, że zrobili film. Wiem, czego nie wiem. Nie wiemy tego, że są jakieś gry od The tylko słyszałem o nich i czekajcie, gdzieś tutaj miałem jeszcze jakiś takich. Okej, okay, jest jakaś gra na... Zobaczmy, na co to jest ta gra. Jest gra na Nintendo DS'a. Norbert o niej może powie. Jest gra na Nintendo DS-a. Druga jakaś. Jej może, o niej coś może Norbert kiedyś powie, jest trzecia gra Nintendo DS -a. No co ich tak popieprzyło z tym Nintendo DS -em? Nintendo DS to jest taka... konsola. Filmy trzy są, z 2006 roku są dwa, z 2008 jest jeden. Ehm, powieść Death Note, Another Note e, jest od 1 sierpnia 2006 roku. Hmm. No i co jeszcze? No i manga netno sprzedała się w Japonii w ilości około 20 milionów egzemplarzy. No, a taka liczba sam raz. I w Chinach ta manga, manga i anime zostały zabronione, ponieważ... Yy, w tych swoich... No, no uczniowie przerabiali swoje notatniki na takie właśnie mangowe i... takie jak miał główny bohater i wpisywali tam imię, imiona swoich rodziców, polityków uczniów innych, jakichś nauczycieli, tych, których chcieli zlikwidować. I Chiny zabroniły puszczania emitowania i sprzedaży mangi i anime w Chinach, gdyż ona była zła dla umysłów młodych pokoleń i niszczyła psychiczną barierę organizacji chińskich dzieci. Mówiąc po prostu, dzieci dostawały świra. Był z tak No lifami, tak Dobra Chodera, trochę oh, chyba i powiedziałem tak że No dobrze Będę skończył ten odcineczek Trochę dłuższy wyszedł, to dobrze No w sumie może będzie jeszcze dłuższy O ja oj, będzie No może będzie też o, o Yuri I o hentai, i o ecchi. I o innych takich rzeczy ale to już wyjaśnię na następnym odcinku. Dzisiaj, w 16 się kończy Ja, Jakub Krzymiński znany jako Alduron, dla pełnej powagi Poznaj anime, a dzisiaj był właśnie odcinek o Death, Death Noto. Sayonara.